Minęła 17. tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedenki. Maria Furdyna. I Andrzej Kocjan. Łukasz Mejza nie jest już członkiem klubu PiS. Są pierwsze komentarze. Czas najwyższy. Dwie osoby poważnie ranne po napaści nożownika w Londynie to kolejny atak wymierzony w społeczność żydowską. Przyznane sieci sklepów na celowniku u okiku powodem brak informacji o cenie towarów przed promocją. Klient musi wiedzieć, co kupuje i za ile. Od dziś poseł Łukasz Majza przestaje być członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości, przekazał w mediach społecznościowych rzecznik grupowania Rafał Bochenek. Decyzja zapadła po rozmowie z kierownictwem partii i klubu parlamentarnego PiSu. Granica wstydu Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie została przekroczona, tak komentowała w radiowej jedynce Urszula Pasławska z PSL-u. Nikt nie zmarze tych ostatnich kilku lat, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wstydziło się za posła Meizę i broniło posła Meizę. Czas najwyższy. Trzeba przyznać, że chyba w żadnej partii nigdy z takim przypadkiem nie mieliśmy do czynienia. O Łukaszu Mejzie było głośno z powodu serii wykroczeń drogowych. Poseł ma co najmniej 17 zarejestrowanych i niezapłaconych mandatów. W sumie na jego koncie powinno znaleźć się 177 punktów karnych. W ostatnich dniach Łukasz Mejza zadeklarował, że rozważa swój udział w walkach w w rozmowie z Rzeczpospolitą przyznał, że dopuszcza taką możliwość. Po ponad pięciu latach spotkał się z rodziną. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut jest na badaniach w warszawskim szpitalu MSWIA. Wspaniale jest ich znowu widzieć razem, napisała w mediach społecznościowych liderka białoruskiej opozycji, Swietłana Cichanowska, dołączając zdjęcie Andrzeja Poczobuta z żoną Oksaną w szpitalu. Przez ponad pięć lat pobytu Andrzeja Poczobuta w białoruskim więzieniu w Białymstoku co miesiąc organizowano akcję Solidarności. Anna Kietlińska, prezes podlaskiego oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, uważa, że teraz. Trzeba upominać się o wolność innych. Ja myślę, że ta tradycja pięcioletnia akcji upominania się o więźniów politycznych i mówienia o tym, co się dzieje, to to nie powinno zaniknąć, bo w dalszym ciągu w białoruskich więzieniach jest bardzo dużo więźniów politycznych. W białoruskich więzieniach przetrzymywanych jest ponad 700 więźniów politycznych. Atak nożownika w Londynie. Dwie osoby zostały poważnie ranne. Napastnik zaatakował przechodniów pod sklepem oraz pobliżu synagogi w londyńskiej dzielnicy Golder. Green. Sprawca 45 latek został zatrzymany. To kolejny w ostatnich tygodniach atak w Londynie wymierzony w społeczność żydowską. Pod koniec marca, również w Golders Green, spalono cztery karetki pogotowia należące do żydowskiej służby ratunkowej. Później nastąpiły między nieudane próby podpalenia synagogi oraz ściany pamięci w Golders Green. Głos w sprawie zabrał premier Kier Starmer wyraził głębokie zaniepokojenie eskalacją przemocy. A brytyjska policja poinformowała, że traktuje to jako akt terroryzmu. To są aktualności jedynki. 30 pojemników z niebezpieczną substancją odnaleziono w lesie w Biskupicach pod Poznaniem. W zbiornikach znajdowały się łatwopalne rozpuszczalniki, a zagrożenie pożarem i skażeniem środowiska było wysokie. W odnalezionych beczkach było około 600 litrów chemikaliów, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Dzięki szybkiej reakcji strażaków, leśników i policjantów udało się zapobiec zagrożeniu ekologicznemu w nadeśnictwie babki. Gdyby doszło do wycieku tych rozpuszczalników, no to nawet istniała możliwość skażenia gleby i wód gruntowych. Nie doszło do wycieku rozpuszczalników. Policja zabezpieczyła materiały dowodowe. W wyższych partiach teatru wciąż panują zimowe warunki. Ostrzegają ratownicy Topru. W nocy termometry w Dolinie Pięciu Stawów Polskich i na Kasprowym Wierchu wskazywały nawet minus 10 stopni. Śnieg zalegający na szlakach jest twardy i często pokryty warstwą lodu. Przestrzega Rafał Mikler, ratownik dyżurny Topru. Ta cała pokrywa śnieżna zrobiła się takim twardym betonem, gdzie...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 Sklepy Black Red White, Żabka Nano oraz Pikent Klappenburg z zarzutami prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powodem jest brak informacji o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed obniżką, mówi prezes Łokiku Tomasz Chrustny. Nieprawidłowe oznakowanie obniżek lub jego brak utrudnia porównanie cen i powoduje, że konsument nie może ocenić, czy ma do czynienia z rzeczywistą promocją i czy zakup jest dla niego naprawdę korzystny. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, na firmy może zostać nałożona kara w wysokości do 10% ich rocznego obrotu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Pochmurno na Podlasiu i Suwalszczyźnie, w pozostałych regionach na ogół pogodniej i słonecznie. Temperatura od 7 stopni na Podhalu, 8 na Lubelszczyźnie, 10 przy południowej granicy, do 14 na Pomorzu Zachodnim, a ciśnienie w Warszawie to teraz 1014 hektopaskali. Jedynka.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 Już prawie 9 minut po godzinie 17. Ekspres Jedynki. Michał Strzałkowski ponownie, kłaniam się Państwu nisko. Zapraszam na drugą godzinę jedynkowej popołudniówki. I tak jak zapowiadałem tuż przed 17, za chwilę będziemy przestrzegać przed internetowymi oszustami, jak im się nie dać, no i w jakich miejscach szczególnie uważać. Bardzo trzeba uważać na portale randkowych, bo oni wiedzą, kto jest bardziej podatny, czy kto ma w jakiejś jest trudniejszej sytuacji. Tam będą w tym materiale opowieści osób, które niestety padły ofiarą oszustów, stąd ich zmieniony nieco głos. Jak też się zabezpieczyć przed różnego rodzaju niebezpiecznymi sytuacjami, zwłaszcza dotyczącymi naszych pieniędzy w internecie, będzie o tym mówił także ekspert. To jest Ekspres the pyro, you light the match too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 Teraz w ekspresie jedynki historia, która na pewno będzie budzić emocje, bo z jednej strony są w niej ludzie, którzy obiecują wysokie zyski, ale jednocześnie wykorzystują łatwowierność ofiar czy ich trudną sytuację życiową. No i są też ci właśnie oszukani, ofiary, które zostają z długami. Czasem na dziesiątki, czasem nawet na setki tysięcy złotych. W ostatnim czasie niestety mamy coraz częściej do czynienia z oszustwami finansowymi w internecie, które wykorzystują też y, kryptoaktywa różnego typu. Y, mniejsze, większe, głośniejsze, cichsze. Trudno jest identyfikować się sprawców. Nie zawsze działają oni w ogóle na terenie naszego kraju. No to teraz y, na początek y, Anna Zakrzewska, która poznała historię dwóch kobiet. Kobiet, które o, zostały oszukane właśnie w ten sposób, o którym mówiłem. Moim rozmówczyniom z wiadomych względów zależało na anonimowości, więc zmieniliśmy ich imiona, ale bardzo chciały opowiedzieć o tym, co je spotkało, by ostrzec innych przed podobnymi oszustwami. Pani Maja za namową mężczyzny, którego poznała na portalu randkowym, zainwestowała pieniądze na fałszywej, jak się później okazało, stronie z kryptowalutami. I zaczęłam inwestować, tak jak on mnie instruował, krok po kroku. Duży zysk z tego wyszedł, ale był problem z wypłaceniem tych pieniędzy z konta, bo według niego, a ja wtedy uwierzyłam, żeby wypłacić z konta trzeba zapłacić podatek od tego zysku, bo takie jest jak gdyby prawo międzynarodowe i żeby uniknąć jakichś oszustw i tak dalej, no to trzeba tak zrobić. No i tutaj wyszedł problem, bo trzeba było bardzo dużą kwotę wpłacić za ten podatek. I ja on mnie mocno zachęcał, żebym wzięła pożyczki i kredyt, ponieważ za dwa, trzy dni ja sobie je od razu spłacę z tego zysku i jeszcze mi dużo zostanie. Tym sposobem zadłużyła się w wielu bankach na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jednak gdy okazało się, że żeby wypłacić pieniądze trzeba wpłacić kolejne się Środki, stało się to dla niej podejrzane i wraz z rodziną zweryfikowała podaną stronę, która okazała się być fałszywa. Dziś ma długi na łączną kwotę ponad 160 tysięcy złotych. To co podkreśla to fakt, że na różne sposoby sprawdzała mężczyznę. Ja wcale nie byłam tak bardzo, bardzo naiwna, bo ja go w różny sposób sprawdzałam, pytając się właśnie o szczegóły jego pracy jako architekta i tak dalej, gdzieś żeby wyłapać, czy to jest osoba wiarygodna i wszystko było bardzo spójne. To było po prostu no, stworzona y, osobowość. On się zweryfikował i mi wysłał swój paszport nawet, bo to nie był Polak. Bo ja gdzieś tam powątpliwałam w tym momencie, na początku znajomości. Aż mi było głupio, że kurczę, on mi wysłał aż dokumenty. Druga moja rozmówczyni, pani Basia, żyjący z niewielkiej emerytury, postanowiła dorobić na inwestycjach w kryptowaluty. Propozycja szybkiego zarobku pojawiła się w jednym z postów na Facebooku. Zaczęło się od potencjalnie niewielkich kwot, 200 zł, 1000, aż do coraz więcej. Większych. Chyba 30 tysięcy czy 40, wtedy wzięłam pożyczkę, wprzelałam, no żeby tę większą kwotę mi zwrócili tych pieniędzy. Później, że jakiś podatek, że coś jeszcze, no i ja tak nabrałam tych pożyczek, nawet nie zdając sobie sprawy, bo tak mnie omamili, oszukali. Działałam pod wpływem jak narkotyków, nie wiem. Na tym jednak jej problemy się nie skończyły. Szukałam dalej pomocy w internecie, na Facebooku, żeby zwrócili mi ci oszuści te moje środki. Oszukali mnie następnie oszuści, że muszą pozamykać mi pożyczki, które oszuści kiedyś na mnie nabrali. Oni brali następne pożyczki na mnie. I ja te pieniądze z pożyczek brałam i przelewałam tam, gdzie oni chcieli. Zgłaszałam, no i w pół roku temu na policję. I policjantka mówi, jak mówi, można mówi dać się tak oszukiwać. No bardzo mnie źle potraktowała. Ja jak wyszłam stamtąd, ja znowu się rozchorowałam, znowu poszłam do psychiatry. Dwa tygodnie byłam na zwolnieniu lekarskim. Dziś dług pani Basi, łącznie z odsetkami, to ponad 9 500 tysięcy złotych. Zarówno ona, jak i pani Maja na koniec mają jeden apel do wszystkich, którzy tego słuchają. Nie ma czegoś takiego, że ktoś coś, że wygrasz. Nie ma, ja już teraz wiem i dlatego proszę was ludzie. Nie ma czegoś takiego, że wpłacisz tysiąc, a będziesz miał co miesiąc po 200 zł. Nie ma. Wszystko to jest bój na resora. Tyle. Takim refleksją na koniec i takim ostrzeżeniem i przesłaniem głównie dla kobiet to jest to, że bardzo trzeba uważać na portale randkowych, bo oni wiedzą kogo wyhaczyć, kto jest bardziej podatny, czy kto ma w jakiejś trudniejszej sytuacji. Portale randkowe jednak wymagają o wiele, wiele większej ostrożności. To prawda, w ogóle dobrze jest być ostrożnym. Anna Zakrzewska przygotowała te relacje, a z nami Damian Dajewski, biegły sądowe z zakresu kryptowalut i oszustw inwestycyjnych, także detektyw, dzień dobry. Witam serdecznie Państwa, wszystkich słuchających. Ja pozwolę sobie na wstępie skomentować te historie, które przedstawiły y, panie. To są przykłady podstawowych oszustw, które się spotyka na co dzień. To jest najprostsza wersja z tymi podatkami. Cała, y, cała to otoczka y, zysków i pokazywania, uwiarygadniania, przytulania bardzo często, ponieważ tam w grę wchodzi po prostu takie przytulenie, y, żeby tą ofiarę do siebie przybliżyć. Tak? No bo to Także często to... ktoś wyszukuje ci przestępcy, właśnie stąd się pojawiają te portale randkowe, ludzi na jakimś życiowym rozdrożu, ludzi, którzy potrzebują jakichś bliskich osób i często chcą oszukać, ale najpierw próbują zrobić wrażenie, że są jakąś bliską, ważną osobą, która właśnie pomoże, przytuli no i znakomicie doradzi inwestycyjnie. Dokładnie tak. I ja tutaj pozwolę sobie też skomentować kwestię, bo dzieją się te oszustwa. Nie mamy na to dużego wpływu, możemy nagłaśniać, natomiast. Problem zaczyna się też później, w momencie, kiedy ktoś chce odzyskać e, te pieniądze. Sam prowadzę na co dzień kancelarię, która pomaga osobom prywatnym e, w tego rodzaju problemach, jak i również e, realizujemy zlecenia dla organów ścigania jako, jako biegli. I bardzo chciałbym tutaj wszystkich słuchających przede wszystkim uczulić na patologię pseudo-kancelarii i kancelarii takich, które mają NIP. Tak. O co chodzi? Chodzi o to, że podmioty naciągają później ofiary na pomoc, obiecując. To się dzieje przy okazji pieniędzy. tej giełdy zonda krypto, prawda? Też już widzimy takie przypadki. Yy, tak, dokładnie my akurat. Mówiliśmy o tym w ekspresie Zondy. 1 też. Tak, my samej Zondy jako kancelaria nie przyjmujemy, ponieważ nie widzimy tutaj przestrzeni w tej chwili na pomoc żadnego podmiotu zewnętrznego, organy ścigania wiedzą co mają robić, czy to jest prokuratura, czy to jest CSC, BZC, które prowadzi tą sprawę. Na co zwrócić uwagę właśnie, co powinno być taką e, ostrzegawczą lampką, e, że możemy mieć do czynienia w internecie z kimś, kto nas próbuje naciągnąć na jakąś taką oszukańczą, e, tu w cudzysłowie nawet to powiem inwestycję, bo tu nie chodzi o żadne inwestowanie, tylko o to, żeby po prostu ktoś nasze pieniądze albo nawet pieniądze, które pożyczyliśmy w tym celu przejął. E, co powinno wzbudzić naszą nieufność? obiecywanie jakichś bardzo dużych zysków w krótkim czasie za przede wszystkim, zero robienia czegokolwiek? Przede wszystkim każda osoba, która będzie nam oferowała jakiekolwiek inwestycje przez telefon, czy przez jakieś messengery, czy Telegram, czy Whatsapp, to jest... Stuprocentowo oszustwo. Żaden broker, żadna osoba, która zajmuje się tego rodzaju doradztwem inwestycyjnym nie dzwoni i nie namawia Cię nawet na małe inwestycje. Także to jest pierwsza podstawowa kwestia, którą każdy powinien zapamiętać, że przez telefon, czy przez messengera, czy przez maila nie inwestuje się. Kiedyś były takie miejsca, które nazywano potocznie kotłowniami, to był też taki film Boiler Room, kotłownia, od którego się chyba to wzięło, czyli takie udawane biura maklerskie, miejsca, gdzie siedziało kilka, kilkanaście osób wydzwadzających do ludzi, naciągających na rzekome kupowanie akcji. Dzisiaj się już używa dużo bardziej zmyślnych technik, to, to, to często jest wykorzystanie właśnie mediów społecznościowych, czasem sztucznej inteligencji. To bywają bardzo dobrze przygotowane oszustwa. Tak, i ja powiem, te kotłownie dalej funkcjonują. My w działalności prywatnej jako podmiot y kancelaria detektywistyczna mamy też y, taką sytuację, że namierzamy tych oszustów, robimy im zdjęcia, ustalamy ich adresy IP i mogę powiedzieć, że wprost tak, te kotłownie dalej istnieją, dalej funkcjonują, więc Yy, więc to się nie zmieniło. Nawet bym powiedział szczerze, że to się rozszerzyło, ponieważ tych yy, kotłowni w cudzysłowie powstaje coraz więcej. Jeśli mamy podejrzenie, że padliśmy ferą takiego oszustwa, że jakieś pieniądze już yy, wpłaciliśmy, to było w tej historii tak, że jedna z bohaterek się zorientowała w którymś momencie, że tu coś jednak nie gra to jak możemy ewentualnie działać, żeby spróbować te pieniądze odzyskać albo żeby namierzono tych sprawców, co należy dokumentować, jak się zachować, do kogo iść po pomoc? Przede wszystkim, e, jeżeli szukamy pomocy zewnętrznej, to nie patrzymy na obiecujące reklamy, tylko patrzymy na to, co podmiot ewentualny, który chce nam pomóc, jest nam w stanie zaoferować. I tutaj podkreślam bardzo ważną kwestię, że takie sprawy, jeżeli jesteś ofiarą oszustwa, należy złożyć, przede wszystkim zgłosić na policji, a nie na prokuraturze. Z tego... Chyba. Dali zawiadomienie do prokuratury, to najczęściej policja nie wykona tych czynności do, żadnych w sprawie do momentu, kiedy nas nie przesłucha i nie potwierdzi okoliczności. A co z takimi przypadkami tu padło też w tej historii, że ktoś się zgłosił na policję i tam nie, nie bardzo wiedzieli funkcjonariusze, jak się tym e, zająć. To się co prawda zmienia, no to już to już nie jest tak, że te nowe technologie to jest coś, co, e, co jest barierą dla prowadzenia dochodzeń. To już nie jest jak 20 lat temu, że ktoś wpisuje miejsce e, przestępstwa internet w tym, e, w tym druczku, no ale też rzeczywiście no, musimy chyba się trochę przygotować, jak pójdziemy po pomoc. Yy, zdecydowanie tak. I tutaj należy przygotować, jeżeli idziemy zgłosić sprawę na policję, należy przygotować wszystkie potwierdzenia przelewów, gdzie środki trafiały. Najlepiej link też do platformy, na której były te inwestycje. E, przygotować też telefon, jeżeli jest czas to policja będzie potrafiła z niego powyciągać informacje. I na pewno niczego nie usuwać, tak? E, jeżeli był program do zdalnego pulpitu, to się bardzo często zdarza. Czyli, że przestępcy nas naciągają, żebyśmy zainstalowali coś, żeby przejąć kontrolę nad naszym urządzeniem no i się włamać na przykład na konto. To się też dzieje, prawda? Ktoś mówi, trzeba zainstalować, Dokładnie bo tak. tu coś tam, dzwonimy z banku i i to też nikt nigdy takich rzeczy nie każe robić. Dokładnie. I tutaj yy, apeluję, że jeżeli był zdalny pulpit na urządzeniu typu komputer, aby wręcz wymusić na organie policji zabranie tego komputera i przebadanie na okoliczność też wrogiego programowania. Ponieważ bardzo często w naszej praktyce zdarza się tak, iż klient, który miał zdalny pulpit, w pewnym momencie po jakimś czasie jest obserwowany, bo ma coś zainstalowane na swoim urządzeniu i w momencie, kiedy próbuje na przykład zrobić przelew na swoim rachunku, na chwilę pojawia mu się czarny ekran i w tym momencie oszuści podmieniają rachunek i klient znowu wypuszcza środki w świat. Mamy też do czynienia z takimi oszustwami, gdzie wykorzystuje się sztuczną inteligencję, żeby na przykład podrobić głos, czy wideo, czy zdjęcie z udziałem jakiejś znanej osoby, polityka, aktora, piosenkarki i, i takich reklam sporo bywa niestety umieszczanych w internecie, gdzie przestępcy próbują się podeprzeć tym, że rzekomo jakaś osoba o e, takim no, uznanym wizerunku taką inwestycję e, wspiera. To też jak rozumiem, że jeśli inwestowanie pieniędzy reklamują nam politycy, no to to też jest raczej podejrzane. Dokładnie. Każda jedna reklama, gdzie mamy znane osoby istości, które namawiają, czy to są politycy, czy to jest też bardzo często nasz prezydent obecny, czy były prezydent. Tak, rzeczywiście yy... ja sam widziałem takie reklamy stworzone sztuczną inteligencją. Dokładnie. I one, w każdym wypadku, jest to oszustwo, tak? Tu y, oszuści bazują na naszym, jakby to powiedzieć, politycznym wyznaniu i stąd też y, politycy, którzy się pojawiają, są z różnych, y, z różnych sfer, tak? Żeby zawsze znaleźć osobę chętną, bo jedni lubią pana A, inni lubią pana B. I tutaj też znowu apel, w żadnym wypadku nigdy nie inwestujemy, nie zostawiamy swoich danych, kontaktowych. I tu jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, o której trzeba powiedzieć, ponieważ my prowadząc taką działalność też naszą operacyjną zauważyliśmy, że oszuści nie znają słowa nie. I ile razy im się, tak jak zostawialiśmy im formularze, robiliśmy różne pod podchody do nich. W momencie, kiedy oni dzwonią, im się odmawia, oni dzwonią drugi, trzeci, piąty, dziesiąty raz. Po to, żeby ofiarę złamać. tak, Żeby jej jak ona mówi, że ona nic nie robiła, to i mówią, jak pani nic nie robiła, jak pani wypełniła formularz. I na siłę próbują nam wymówić po to, żeby złamać naszą, nasze nastawienie, żebyśmy chcieli, no dobrze, no to spróbujemy o co chodzi, tak? I, i to podkreślam, nigdy, nigdy nie inwestujemy, nie rozmawiamy o żadnych inwestycjach z nikim przez telefon. Tak, to prawda. To jest bardzo dobra rada, którą warto sobie zapamiętać. Rada od Damiana Dajewskiego, biegłego sądowego z zakresu kryptowalut i oszustw inwestycyjnych, detektywa. Bardzo dziękuję za rozmowę z Ekspresem 1. Dziękuję uprzejmie. sirogucki w ekspresie jedynki czyli muzycy zespołów The Dumplings i Koma w swoim takim nowym duecie a na zegarze 17:30 Króta aktualności Andrzej Kocjan. Poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja zapadła po rozmowie z kierownictwem partii i klubu parlamentarnego. Czas najwyższy. Trzeba przyznać, że chyba w żadnej partii nigdy z takim przypadkiem nie mm. mieliśmy do czynienia. Komentowała w radiowej jedynce posłanka PSL-u Urszula Pasławska. O Mejzie było głośno m.in. z powodu serii wykroczeń drogowych. Mimo zastrzeżeń części posłów, Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka poparła kandydaturę Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. Obecny wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej został wcześniej rekomendowany na to stanowisko przez Kolegium IPN-u. Atak nożownika w Londynie, w dzielnicy, w której mieszka wielu Żydów. Dwie osoby zostały poważnie ranne. Napastnik zaatakował przechodniów przed sklepem oraz w pobliżu synagogi. Brytyjska policja traktuje to jak akt terroryzmu. W ciągu ostatniego roku 280 osób zostało aresztowanych w Europie w ramach międzynarodowej akcji przeciwko rekrutacji dzieci w środowisku cyfrowym przez gangi, informują o tym szwedzka policja oraz Europol. Pożar na poligonie wojskowym w prowincji Heldria, największej w Holandii, wybuchł podczas ćwiczeń. Wydano alert dla kilku regionów. Dym przemieszcza się na zachód, jest widoczny z dużej odległości i wyczuwalny w znacznej części kraju. Straż pożarna spodziewa się opanowania ognia w ciągu kilku godzin. Pełne wydanie aktualności o 18.00. A w ekspresie 1 już za chwilę będzie o rekordzie ubiegłorocznym: rekordzie w liczbie wystawionych zwolnień lekarskich. Takie dane podał ZUS. Pytanie, czy naprawdę chorujemy coraz częściej i coraz dłużej, czy tylko częściej i dłużej korzystamy z lekarskich zwolnień?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 I'm only after blame I just blame 25 minut zostało do godziny 18, w ekspresie jedynki czas na ekonomię. Ekspres Gospodarczy. I dziś o tym, ile i jak chorujemy, bo Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie opublikował dane za ubiegły rok dotyczące liczby wystawionych zwolnień lekarskich. I jak się okazuje, ta była rekordowa. Czy to oznacza, że chorujemy coraz częściej i dłużej? Odpowiedzi na to pytanie szukał Błażej Prośniewski. Według danych ZUS w 2025 roku do rejestru trafiło 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. W sumie dały one 290,5 miliona dni absencji chorobowej zarówno z tytułu choroby własnej, jak i z tytułu opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Jak mówi Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie pomorskim, w porównaniu z rokiem poprzednim to wzrost o pół miliona dni i aż o 8 milionów dni więcej niż w 2021 roku. Przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego w ubiegłym roku wyniosła 11 dni, a otrzymuje statystycznie co drugi Polak ubezpieczony w ZUS. Częściej korzystaliśmy ze zwolnień krótkich. Wystawionych zostało 9 800 tysięcy zaświadczeń z tytułu choroby do 5 dni. W tym milion 800 tysięcy zaświadczeń jednodniowych. Swoją drogą coraz więcej ekspertów zwraca uwagę na problem tych jednodniowych zwolnień, bo te są trudne do skontrolowania, a że statystycznie najczęściej są one brane w poniedziałki lub piątki. To jest podejrzenie, że wiele osób chce w ten sposób po prostu przedłużyć sobie weekend. No i właśnie łatwość w uzyskaniu takiego zaświadczenia lekarskiego. Jak wskazuje Mikołaj Zając, prezes firmy Comperio, która zajmuje się kontrolą L4, jest jednym z powodów rosnącej liczby zwolnień. Powszechna dostępność zwolnień chorobowych i duża łatwość w ich uzyskiwaniu. Dosyć mocne poczucie bezkarności u pracowników, którzy korzystają z tych zwolnień chorobowych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. I też powiększa się pula, powiedziałbym, absencji naturalnej ze względu na starzenie się społeczeństwa. A przy długich zwolnieniach chorobowych to właśnie osoby bardziej zaawansowane wiekowo są główne innymi beneficjentami tego rodzaju zwolnień chorobowych. Kolejnym z powodów rosnącej liczby zwolnień, jak dodaje mecenas Piotr Wojciechowski, ekspert prawa pracy, może być również to, że po prostu bardziej dbamy o siebie, nie lekceważymy objawów i nie przychodzimy do pracy chorzy, co w przeszłości bywało dość powszechnym zjawiskiem. Pamiętam ten rynek pracy i nasze nastawienie do pracy, to też ma oczywiście związek z i poziomem bezrobocia i tak zwanego dobrostanu, ale pamiętam taki rynek, w którym ta liczba zwolnień musiała być mniejsza, no ponieważ ocena pracodawców związana z chorującym pracownikiem była bardzo krytyczna. Tak, dzisiaj widzę również, że jest takie nastawienie wielu pracodawców prozdrowotne, tak, czyli lepiej mieć wypoczętego zdrowego pracownika, niż takiego, który, na przykład, by. Tak tą pracę musiał wykonywać, żeby do niej przychodził i jednocześnie, no powiedzmy sobie to szczerze i otwarcie, stanowił zagrożenie czasami przy niektórych jednostkach chorobowych dla innych pracowników. Tak to wygląda, więc to też może być taka przyczyna. Mówiąc o zwolnieniach lekarskich, warto przyjrzeć się nie tylko liczbom. Ale także oficjalnym powodom ich wystawienia. No i właśnie, na co najczęściej chorujemy? O tym ponownie Krzysztof Cieszyński z ZUS. Do najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy leżą choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, choroby układu oddechowego. Na dalszych miejscach są urazy, zatrucia i inne skutki działania czynników zewnętrznych, ciąża, połud i połóg, a pierwszą piątkę zamykają jednostki chorobowe związane z COVID-19. Tu warto zwrócić uwagę szczególnie na tę drugą kategorię, czyli zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. Według interpretacji części ekspertów to, że rośnie liczba zwolnień lekarskich w tej kategorii, Pokazuje, że jako społeczeństwo mamy coraz większe problemy z tak zwanym wypaleniem zawodowym, które może wynikać z nadmiernego obciążenia obowiązkami, brakiem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, czy złymi relacjami w miejscu pracy. Jeśli to jest prawda, to chyba nie najlepiej. To świadczy o naszym rynku pracy. No ale też jest inna. Choć równie bolesna interpretacja tego zjawiska. Jak mówi Mikołaj Zając, w wielu przypadkach dzieje się tak, że nie ma przesłanek medycznych do wystawienia takiego zwolnienia. To wypalenie zawodowe, o którym pan mówi i też zwiększająca się ilość chorób psychicznych prawdopodobnie trapi każde współczesne społeczeństwo. Ale tutaj niestety mamy również potwierdzenia z przeprowadzonych przez nas kontroli, że nie wszystkie te zwolnienia chorobowe są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Także na pewno dużą częścią tych zwolnień chorobowych będą nadużycia, duża łatwość ich uzyskiwaniu. Swego czasu też utarło się takie przekonanie, że zwolnienia psychiatryczne nie podlegają żadnej kontroli i ZUS nie weryfikuje takich zwolnień chorobowych, a pracodawca również tego nie robi. Co jest oczywiście nieprawdą, bo pracodawca i ZUS mogą skontrolować absolutnie każde zwolnienie chorobowe. I w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, dodajmy, może to skutkować odebraniem prawa do zasiłku chorobowego, a także w skrajnych przypadkach nawet rozwiązaniem umowy o pracę w trybie natychmiastowym. Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję. Jedynka. To jest radio. A już za chwilę zabierzemy Państwa do teatru. Która zaczęła się w taksówce, bo to kiedyś w taksówkach jednemu z muzyków lombardu miał powiedzieć, Panie, taka jakaś dzisiaj szklana pogoda. A w ekspresie jedynki przenosimy się teraz do teatru Studio w Warszawie, gdzie trwają już ostatnie przygotowania do naszego wieczornego słuchowiska na żywo. Aktorzy są zwarci i gotowi, dopinane są ostatnie realizacyjne szczegóły, a to wszystko obserwuje tam na miejscu Martyna Podolska. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie ze sceny Teatru Studio, bo już o godzinie 19 rozpocznie się tutaj słuchowisko na żywo. Był sobie Polak, Polak, Polak trzy razy i diabeł. Dominika Ostołowska jest razem z nami. Dzień dobry Dzień pani Dominika. I reżyserka Julia Mark. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Przyłapałam was przy czytaniu jeszcze scenariusza. Ostatnie przygotowania, ostatnie jakieś wykreślenia. Tu rzeczywiście do ostatniej chwili trwają te ogromne przygotowania. Tak, no właściwie przywrócenia przekreślenia, bo okazało się, że jeszcze mamy sekundę, więc można przywrócić tekst, na którym nam bardzo zależało. Jest na to odrobinka jeszcze czasu, więc w Warto, jak to ma sens i jest ważne to pozwolić sobie, przywrócić. Pani Dominiko, ja od samego rana przysłuchuję się i przyglądam próbom i widzę, jak Pani jest zaangażowana, że całą sobą, całym sercem i duszą y, jest Pani w tym słuchowisku i w tym tekście. Tekst współczesny, już sprzed kilku lat, ale jakże aktualny, jakże poruszający tematy nam y, niestety wciąż Obecna. No. Po pierwsze to generalnie staram się angażować, a im lepszy tekst, tym samo to przychodzi łatwiej i, i mocniej. A postać jeszcze, którą gram, czyli staruszka jest no, postacią dosyć taką tragikomiczną, trochę groteskową, trochę dramatyczną. Jej losy są no, właściwie właśnie groteskowo potworne. Skupia w sobie ileś dramatów historycznych polskich, osób, ludzi, którzy przeżyli czasy przed wojną, wojnę, komunizm, potem nowe, no, nową Polskę i tak dalej i którzy w tej nowej Polsce właściwie no, poniekąd tracą życie i nie potrafią sobie z rzeczywistością poradzić i o dziwo przeżyli wojnę i Holokaust, a a w tej nowej Polsce gdzieś po drodze podeptani zostali. I no jest to bardzo, bardzo dramatyczna opowieść. Jest to bardzo z wszystkich nas poruszająca historia i dlatego też no, tym bardziej się człowiek w to angażuje. Ale jak to u Pawła Demirskiego? Jest i sarkazm, jest i ironia i jest taki hmm, śmiech przez łzy. Tak, nerwowy śmiech. Pamiętam naszą pierwszą próbę sprzed kilku dni. Myśmy nie mogli się przestać nerwowo śmiać, bo, bo ta ironia jest niezwykle celna, ale też bolesna. Ten tekst jest drapieżny, i ten śmiech, to jest taki nerwowy śmiech, ponieważ mam wrażenie, że Demirski bardzo trafnie pakuje nas w te nasze stereotypy, w te, w te kanały myślenia, w których często jesteśmy na temat innego, na temat historii. Julia, o godzinie 19 tutaj rozpocznie się słuchowisko, tutaj w Teatrze Studio. Ono będzie transmitowane dla Państwa w radiowej jedynce. Stres, oczekiwanie na dosłownie kilkadziesiąt minut przed... Ekscytacja, chyba ekscytacja. Do mnie dociera to zwykle kolejnego dnia. W tej chwili ja czuję tylko adrenalinę, a stres pewnie przyjdzie jutro rano i obudzi mnie ból pleców, który pewnie jest konsekwencją tej adrenaliny. A czy ja mogę poprosić, żeby ta babcia na chwilę przemówiła? Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na słuchowisko pod tytułem Polak, Polak, Polak i Diabeł w Teatrze Studio. O godzinie dziewiętnastej jeszcze są wolne miejsca. Dobrze, że przedstawiłam przed, bo myślę, że nasi słuchacze by nie poznali Dominika Ostałowska. Dziękuję Trzymamy bardzo. Trzymamy kciuki. Julia Mark. Mam nadzieję, że Państwo do nas dołączą. My oczywiście również przyłączamy się do tych zaproszeń. O godzinie 19 słuchowisko na żywo na naszej antenie, a tuż po nim debata, rozmowa z twórcami teatralnymi na temat Polski w teatrze i teatru w Polsce. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami. Do usłyszenia. Zapraszamy. Zapraszamy. Martyna Podolska, prosto z Teatru Studio w Warszawie. Bardzo Martyno, dziękujemy. Ja przypomnę jeszcze raz, słuchowisko rozpocznie się o godzinie 19. Na scenie Teatru Studio będzie można je obejrzeć, a na naszej antenie będzie można wszystkiego posłuchać, a po wszystkim także tej debaty, o której mówiła Martyna, Polska w teatrze i teatr w Polsce. Ekspres Jedynki się już kończy, natomiast po 18.00 muzyczna jedynka. No a jak muzyczna jedynka, to Anna Wil. Dzień dobry. Dziś w Muzycznej Jedynce porozmawiam z młodym i zdolnym Janem Majewskim, który wcześniej nagrywał łagodne popowo-rockowe piosenki, ale z czasem stał się prawdziwym rockmanem. Jan opowie mi o tej swojej muzycznej ewolucji i czy już odnalazł swoje miejsce w muzycznym świecie. Pojawi się także nowe nagranie od Meghan Trainer, nagranie z płyty Toy With Me, która ukazała się Kilka dni temu oczywiście także złożymy urodzinowe życzenia Stanisławie Celińskiej. Zapraszam serdecznie. To ja się też do tych życzeń od razu podwiążę, bo Stanisława Celińska to ktoś, kto na pewno na wielkie i wspaniałe życzenia zasługuje, więc zapraszam też od razu w imieniu Anny Wilna całą muzyczną jedynkę po godzinie 18. Ekspres jedynki natomiast się tak jak mówiłem kończy. Michał Strzałkowski bardzo Państwu dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia i przy okazji zaproszę. Po 22 usłyszymy się znowu w magazynie Polska i Świat, który poprowadzę wspólnie z Agatą Kowalską.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 Żebyś ty nie musiał. Ogłoszenie społeczne. Radio kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada a 1 od Brzozy po punkt poboru opłat w Nowej Wsi. Korek dla jadących w stronę Trójmiasta. Droga ekspresowa S2, fragment południowej obwodnicy Warszawy. Korek od węzła Opacz po węzeł Warszawa-południe dla jadących w stronę Miska Mazowieckiego. Korek także od wyjazdu z tunelu autostradowego po Paluch dla jadących w stronę węzła Konotopa. Autostrada A4. Od Balic po węzeł Kraków południe Korki i spowolnienia w obu kierunkach, a więc na obu jezdniach i tej w stronę Tarnowa, jak i tej w stronę Katowic. Autostrada A4 raz jeszcze. Odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie w pobliżu. 130 km, to jest rejon Kostomłotów, na jezdni w kierunku Wrocławia, zepsuła się ciężarówka, blokując jeden z pasów ruchu. Ruch możliwy tylko lewym pasem. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Kiełpino, węzeł koło brzeg zachód. Jezdnia w kierunku koło brzegu, około 70 km, dachowało auto osobowe. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pasem lewym. Krajowa siódemka od mostu Grota w Warszawie po wjazd do Łomianek. korek dla wyjeżdżających z Warszawy, a dla wjeżdżających do stolicy korek jest odłomianek po most północny. Droga ekspresowa S8, korek od zjazdu z węzła Konotopa po Zjazd na drogę krewę nr 92 oraz odbemowa po Annopol dla jadących w stronę Białego Stopu